Cześć, słuchacie audycji Gra Warta Świeczki. Ja nazywam się Paweł Kajak i jest to kolejny odcinek, który nagrywam sam. No i powód jest ten sam, co ostatnio, czyli gra, o której chcę wam dziś powiedzieć, jest jednoosobówką i to w dodatku wojenną jednoosobówką. I wszystko wskazuje na to, że w moim otoczeniu, wśród moich bliższych i chyba w sumie też trochę dalszych znajomych, nikt poza mną w tą grę nie gra. Tą grą jest Field Commander Alexander. Gra wydana w roku 2009 nakładem wydawnictwa DVG, czyli Danverson Games. Zaprojektowana została przez samego Dana Versena, czyli właściciela tego studia wydawniczego, który jest znany z serii bardzo dobrych jednoosobowych gier wojennych z linii Leader, na czele z uznawanym za chyba najlepszą dotychczasową produkcję tej serii, czyli Thunderbolt Apache Leader. Danversen i DVG odpowiadają też za dwie kooperacyjne gry, czy w zasadzie system Warfire w którym ukazały się dotychczas dwa tytuły, jeden poświęcony współczesnym działaniom wojennym, a drugi taki, którego akcja toczy się w czasie II Wojny Światowej. No i wreszcie seria Field Commander, z której to właśnie pochodzi Field Commander Alexander. Oprócz gry o Aleksandrze Wielkim, mamy jeszcze gry Field Commander Rommel i Field Commander Napoleon. No i grę Fleet Commander Nimitz, który to tytuł wprawdzie nie jest Field Commanderem, przynajmniej z tytułu, ale jest zaliczany do tej serii ze względu na wspólną dla tych czterech tytułów mechanikę. Wracając już do Aleksandra, kilka słów na temat tego, o czym w ogóle jest ta gra. Field Commander Alexander to jest jednoosobowa gra wojenna, w której wcielamy się w Aleksandra Wielkiego, w Aleksandra Macedońskiego, albo przynajmniej staramy się w niego wcielić, próbując powtórzyć jego epickie podboje w starożytnym świecie. Możemy wybrać sobie jedną z czterech historycznych kampanii lub rozegrać je wszystkie w jednym takim ciągu, przenosząc niektóre osiągnięcia między kolejnymi częściami tego długiego, epickiego pochodu po chwałę i zwycięstwo. Jeśli chodzi o czas rozgrywki, to wydawca podaje na pudełku 90 minut na pojedynczą kampanię, przy czym no to jest raczej wartość średnia niż maksymalna, bo ta najbardziej rozbudowana kampania, czyli Gaugamela, gdzie Aleksander rusza w kierunku Indii, Najpewniej razem z rozłożeniem komponentów, z przygotowaniem rozgrywki zajmie nam dwie godziny i może nawet jeszcze trochę, a z kolei chronologicznie pierwsza kampania, najprostsza, ta od której każdy zaczyna swoją przygodę z Field Commanderem Aleksandrem, czyli Granicus, można tą kampanię rozegrać w ciągu godziny, także to tak naprawdę wszystko zależy od wybranej kampanii i od tego, jak sprawnie poruszamy się w grze, co oczywiście w miarę kolejnych rozgrywek powinno iść coraz łatwiej. Bardzo ważnym elementem w odniesieniu do gry Field Commander Alexander jest skala tego tytułu, bo tak jak napisano nawet na pudełku to jest gra strategiczna i dlatego pojedyncza tura najczęściej odzwierciedla kilka rzeczywistych miesięcy, a na przykład jeden żaton piechoty, falangi reprezentuje kilka tysięcy wojowników i to wszystko ma bardzo duży wpływ na to jak my postrzegamy te działania na mapie głównej, no i też musimy mieć tego świadomość w czasie rozgrywania bitew, które są dosyć mocno uproszczone nie mamy tutaj w nich jakiegoś manewrowania poszczególnymi typami wojsk, no i właśnie rozgrywane są znów w tej skali bardzo dużej, strategicznej, a nie w takiej skali taktycznej, także przymierzając się do rozgrywek, czy może do zakupu tej gry, trzeba mieć świadomość, że no to nie jest gra, gdzie będziemy manewrować poszczególnymi jednostkami, tylko mamy taki szeroki, wysoko poziomowy obraz całej naszej armii i całej kampanii, którą będziemy rozgrywać. Odnośnie do wykonania komponentów, dużym plusem gry są cztery usztywnione mapy, na których będziemy rozgrywać poszczególne kampanie. Na tych planszach upakowano wszystkie informacje związane z przygotowaniem gry wariantami opcjonalnymi i jakimiś szczególnymi zasadami dla danej kampanii i przebiegiem rozgrywki, dzięki czemu już w czasie gry praktycznie nie musimy posiłkować się instrukcją, nie ma też żadnych dodatkowych arkuszy pomocy, bo one po prostu nie są potrzebne i te wszystkie informacje mamy umieszczone na plan planszy, na której gramy. Tak jak to w typowych grach wojennych się dzieje, takim podstawowym, ruchomym nośnikiem informacji są żetony, no, które w grze Field Commander Aleksander służą do reprezentowania jednostek, doradców, którzy są z Aleksandrem miast, jakiś przepowiedni, które mówią o tym, jak Aleksander będzie realizował swoje podboje. Do tego dochodzą jeszcze żotony planów bitewnych, no i jeszcze kilka innych typów żetonów. Przy czym to jest na tyle dobrze przemyślane, ...i czytelne wszystko, że po jednej czy dwóch rozgrywkach nawet te żetony, na których jest jakiś tam tekst, są naprawdę jasne i nie trzeba już nawet sprawdzać znaczenia tych poszczególnych żetonów w instrukcji, chociaż to znaczenie też tam jest opisane. W ogóle instrukcja jest naprawdę przejrzysta, nie jest długa i generalnie zasady gry są dosyć proste, co zresztą też jest podane na pudełku przez wydawcę, gdzie... Poziom złożoności tej gry jest określony między niskim a średnim, przy czym tutaj już tak zaznaczę, że chodzi raczej o to jak łatwo nam się gra, a nie to, że ta gra jest łatwa. Także znów, jeśli chodzi o wygodę korzystania z elementów w czasie gry z żetonów, to naprawdę tutaj nie ma się do czego przyczepić. Te żetony, no jak to w grach wojennych to szczególnie takich, które jak Field Commander Aleksander mają już swoje lata, szatą graficzną no nie powalają, ale przynajmniej są czytelne i od razu wiadomo z jaką jednostką i o jakich parametrach mamy do czynienia. Generalnie parametry dla jednostek są dwa, siła bojowa i inicjatywa, ale o tym trochę więcej jak dojdę już do rozstrzygania bitew. Jedynym, co w wykonaniu gry ewidentnie mi się nie podoba, to jest taki arkusz, który służy jednocześnie do rozpatrywania tego, co się dzieje na polu bitwy, zapisywania postępów przy tej łączonej kampanii czy naszych wyników z poszczególnych tych samodzielnych kampanii. No i tam jeszcze są jakieś informacje takie dodatkowe w ramach wyciągu z instrukcji to jest taki cienki arkusz błyszczącego papieru, który zupełnie nie współgra z resztą wykonania z tą grubą tekturą. No a w dodatku ta część przeznaczona właśnie na zapisywanie naszych sukcesów czy porażek jest tak mała, że po kilku rozgrywkach i tak trzeba by wydrukować sobie nową. Dlatego ja od razu proponuję wejść na BGG, ściągnąć sobie zrobioną przez fanów planszetkę do bitew z polami dla odpowiednich typów jednostek, czy jednostek o poszczególnych wartościach inicjatywy, a postępy kampanii, jeżeli ktoś chce, zapisywać to lepiej to robić po prostu na zwykłej kartce gdzieś tam włożonej do pudełka i tyle. Tutaj kończąc już tą część poświęconą wykonaniu jedna uwaga do galerii zdjęć na blogu nie wszystkie elementy, które są pokazane na zdjęciach znajdziecie w pudełku, bo nie ma trzech kostek, tylko jest jedna biała nie ma tacek do sortowania żetonów w pudełku, ale ja z kolei bardzo polecam kupić je sobie, bo to jest naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie, które szalenie przyspiesza rozkładanie gry nie ma też tych dwóch żółtych kubeczków, które są wykorzystywane do trzymania i mieszania żetonów natomiast w instrukcji jest napisane żeby sobie jakiś tam rodzaj pojemniczka na żetony zorganizować, także no, to może być cokolwiek, naprawdę i tutaj po prostu ostrzegam nie chcę nikogo wprowadzić błąd, niektórych rzeczy po prostu nie ma w pudełku ja to oczywiście opiszę przy zdjęciach, natomiast żeby potem nie było zaskoczenia jeżeli ktoś kupi się okazuje, że czegoś tam brakuje Teraz kilka słów o przebiegu rozgrywki. Każda kampania składa się z kilku rund, w czasie których będziemy przygotowywać wojska swoje, wojska nieprzyjacielskie, podbijać jedną lub kilka krain w czasie właśnie jednej rundy i wreszcie na koniec rundy mamy fazę zaopatrzenia. Im szybciej, w im mniejszej liczbie rund uda nam się zrealizować cel scenariusza, czyli podbić kluczowe krainy i dojść armią Aleksandra na konkretny obszar, tym więcej bazowych punktów zwycięstwa otrzymamy. Oprócz tego będziemy punkt za jakieś opcjonalne utrudnienia, które możemy dodać do rozgrywki oraz za założone miasta. Każda z kampanii ma troszkę zmienione zasady. One są, tak jak powiedziałem, opisane na mapie. Najdziwniejszą, taką najbardziej odmienną kampanią w stosunku do innych jest oblężenie tyru, gdzie rzeczywiście mamy bardzo dużo zmian. Natomiast tutaj opisując przebieg rozgrywki ja jakby przedstawię główne zasady, które w tyrze też się pojawiają, natomiast w tych trzech pozostałych kampaniach no one są dosyć dosyć dokładnie zachowane i teraz idąc po kolei poprzez rundę, w pierwszej fazie, w fazie przygotowania mamy możliwość uzupełnienia braków w swoich wojskach i czasami to się opłaca bardziej, czasami mniej, bo być może można by za tą samą cenę kupić zupełnie nowy oddział i go dodać do naszej armii, ale ponieważ oddziały możemy kupować tylko na koniec rundy, no to może być taka sytuacja, że właśnie w ostatniej fazie rundy zdecydowaliśmy się na inną akcję, na przykład na budowę miasta, no i po prostu już nie mieliśmy jak tego naszego wojska powiększyć i pozostaje nam tylko ratowanie tego co zostało z poprzedniej jakiejś krwawej bitwy następnie wykonujemy akcje związane z ruchami wojsk nieprzyjaciela, przy czym tu mamy dwa etapy, jeden jest związany że tak powiem z gromadzeniem wojsk i potem ewentualnym umieszczeniem ich gdzieś na mapie albo wykonaniem jakiejś operacji militarnej, która ma nam zaszkodzić. No, a drugi jest związany z twierdzami, które są gdzieś zaznaczone na mapie. Jeśli chodzi o to gromadzenie wojsk, czyli etap operacji przeciwnika, no to po prostu dobieramy sobie losowy żeton z puli operacji i musimy zrealizować to, co na nim jest napisane. Zazwyczaj jest to po prostu dołożenie jednej lub kilku jednostek do puli wojsk z przeciwnika, ale też możemy zostać zmuszeni do odrzucenia przez nas jakichś zasobów z naszego skarbca. No i wreszcie może pojawić się żeton, którego nie możemy anulować, płacąc inny koszt, czyli żeton wymarszu. I tutaj, w zależności od scenariusza, to jest albo umieszczenie wojsk na planszy, albo zadanie dużych strat naszej armii. Przy wszystkich żetonach, tak jak powiedziałem, oprócz żetonu wymarszu, mamy możliwość zapłacenia na przykład złotem albo punktami chwały za nierealizowanie tego tego żetonu i czasem to się faktycznie opłaca, a czasem wręcz jesteśmy zmuszeni, żeby tak robić w jednej z kampanii, bo inaczej jeżeli tych żetonów nazbiera się dużo, no to potem będziemy mieli poważny problem. Przy twierdzach po raz pierwszy pojawią się w tej grze kostki o zgrozo. Wygląda to bardzo prosto, bo za każdą niepodbitą jeszcze przez nas twierdzę rzucimy kością, dodamy do tego wyniku dystans, jaki dzieli armię Aleksandra od danej twierdzy i wdrożymy zgodnie z odpowiednią tabelką jakieś efekty w życie. I to jest rozwiązanie o tyle ciekawe, że jest naprawdę dobrze wyskalowane pod takim względem tematycznym. Bo teraz, jeżeli wojska Aleksandra są jeszcze bardzo daleko od danej twierdzy, no to najczęstszą reakcją, nawet przy niewielkich wynikach na kości, ze strony tych twierdz będzie albo gromadzenie bogactw, albo jakieś podnoszenie prestiżu tego miejsca, co odbywa się przez dokładanie punktów chwały, albo wręcz siedzenie z założonymi rękoma i, i spokojne czekanie. Ale im bardziej widmo oblężenia przez armię Aleksandra będzie się przybliżać, tym większa będzie szansa, że rządzący tymi twierdzami będą zachowywać się bardziej nerwowo i albo pojawią się w twierdzach dodatkowe jednostki, albo nowe umocnienia, albo nawet będą prowadzone jakieś akcje zaczepne, które gdzieś tam będą naszą armię osłabiać. Także mamy tutaj rzuty kostkami ale one nie są tak naprawdę szczególnie dotkliwe ani dla klimatu, ani dla takiego naszego poczucia kontroli nad tym, co się dzieje w grze. Co więcej, to odbywa się na tyle szybko i sprawnie, że zanim w ogóle zaczniemy myśleć o tym, że to jest jakaś paskudna losowość, to ta faza już się kończy i faktycznie no, jakieś tam zdarzenie na planszy było, natomiast no, nie czujemy, żeby ono nam niszczyło rozgrywkę i że to jest jakaś tam sztucznie dodana do zarygrywalności właśnie poprzez losowość. Natomiast to nie jest koniec rzucania kostkami, bo po zakończeniu fazy przygotowania przechodzimy do fazy podboju, kiedy będziemy poruszać naszą armię i będziemy toczyć bitwy. To, co jest bardzo ważne, to to, że faza podboju może być rozgrywana wielokrotnie w ramach jednej rundy, jeśli tylko mamy wystarczające zasoby i chcemy faktycznie podbijać kilka krain z rzędu, co zazwyczaj będzie się działo, bo tak jak mówiłem wcześniej, chcemy jak najszybciej spełnić kryteria zwycięstwa ze względu na to, że wtedy dostaniemy więcej punktów. Jak wygląda taka pojedyncza faza podboju? Po pierwsze, żeby móc podbić w ogóle jakąś krainę, musimy najpierw się do niej dostać, ale Aleksander nie był głupi i nie maszerował od razu z całą swoją armią w ciemno, tylko wysyłał z w przodę. I my też będziemy wysyłać tutaj zwiadowców, a dokładnie będziemy rzucać kostką. Jak to działa? Rzucamy kostką, jeżeli uzyskujemy wynik równy liczbie żetonów jednostek w naszej armii, to nic się nie dzieje. Po prostu przesuwamy nasz żeton do wybranego regionu i rozpatrujemy to, co tam się dzieje albo się nie dzieje. Ale jeżeli wynik na kości jest wyższy lub niższy od właśnie liczebności naszej armii, to aby kontynuować ruch musimy zapłacić czymś. Jeżeli to był akurat wynik wyższy od tego, ile mamy żetonów wojska w swojej armii, no to znaczy, że armia Aleksandra napotkała jakiś opór mieszkańców i wchodząc do danej krainy, nasza armia doznaje strat. Z drugiej strony, jeżeli wyrzuciliśmy tych oczek mniej, no to mamy problem tej natury, że w danym regionie po prostu pojawiły się problemy z zaopatrywaniem naszych wojowników i musimy zapłacić dodatkowy koszt w złocie, żeby naszą armię w takim stanie, w jakim ona maszeruje utrzymać. I to wszystko. Jeżeli nie jesteśmy w stanie albo nie chcemy zapłacić któregoś z tych kosztów, no to po prostu tego nie robimy. I właśnie ważne jest to, że ten zwiad jest prawdziwym zwiadem i decyzję o ruszeniu się i zapłaceniu tego kosztu podejmujemy dopiero po tym, jak poznamy wynik rzutu, czyli dostaniemy od naszych zwiadowców informacje. Więc znów, ta kostkowa losowość może być ujarzmiona, nie musi nas tak mocno dotykać, bo mamy możliwość podjęcia samodzielnie jakiejś sensorialnej Decyzji, a nie jesteśmy faktycznie skazani tylko na to, co powie nam Kostka. Zresztą, ja tak sobie myślę, że cały ten prosty mechanizm kosztu ruchu w dosyć ciekawy sposób oddaje marsz takiej starożytnej armii na właśnie takim strategicznym poziomie, bo z jednej strony chcielibyśmy mieć oczywiście jak najwięcej wojska, żeby unikać strat i od razu być gotowym do bitwy, no ale z drugiej strony wydawanie złota na dodatkowe utrzymanie sprawia, że później Szczególnie przy długim marszu w ramach jednej rundy możemy mieć problemy z rekrutowaniem nowych jednostek na koniec rundy czy z zakładaniem miast, więc to jest tak bardzo ładnie wyważone, naprawdę. Wracając już do przebiegu fazy podboju, załóżmy, że udało nam się wejść do nowej krainy, do nowej prowincji, no i teraz mogą się wydarzyć trzy rzeczy. Po pierwsze, może nie wydarzyć się nic, bo są obszary na mapie, przez które po prostu musimy przejść i za każdym razem oczywiście ryzykujemy to poniesienie kosztu, ale no, tak po prostu jest ten, ten mechanizm ruchu skonstruowany, że mamy puste obszary i musimy po prostu dojść tam, gdzie chcemy. Po drugie, możemy odkryć jakieś proroctwo czy przepowiednie związane z Aleksandrem i po odkryciu żetonu, sprawdzeniu warunku wypełnienia przepowiedni, możemy zdecydować, czy chcemy faktycznie ją realizować, czy nie. Zadania są różne. Czasem wystarczy w ciągu kilku rund zbudować miasto, czasem musimy splądrować jakąś najechaną Ukrainę. Czasem musimy odrzucić żeton do rad, co symuluje zdradę, albo strach Aleksandra przed spiskiem. Wypełnianie proroctw pozwala awansować Aleksandra na kolejne poziomy gloryfikacji, co też dobrze licuje z historycznym obrazem tego, że Aleksander uważał siebie za syna Zeusa, więc tutaj to rosnące uwielbienie ze strony ludu ma faktycznie tematyczny sens poprzez wypełnianie przepowiedni, które najprawdopodobniej w tym aspekcie się do życia Aleksandra odnoszą, że on jako syn Zeusa powinien właśnie dokonywać jakichś epickich czynów. Kolejne poziomy że tak powiem rozwoju Aleksandra zapewniają mu większą wartość bojową i reprezentują też liczbę obrażeń, jakie Aleksander może otrzymywać w czasie walki zanim zginie, co, jeśli niestety miałoby się wydarzyć, oznacza oczywiście natychmiastową porażkę w grze. I oczywiście przyjęte, ale niezrealizowane na czas proroctwo powoduje stratę poziomu uwielbienia czy gloryfikacji. No i to w zasadzie tematycznie też ma sens, bo może się okazać po prostu, że z tą krwią bogów w żyłach Aleksandra może coś być nie do końca w porządku. I wreszcie przechodzimy do tych najważniejszych momentów w czasie podboju, czyli wielkiej historycznej bitwy lub zdobywania twierdzy, w zależności od tego, co napotkamy na tym obszarze, na który wejdziemy. Bitwa rozgrywana jest poprzez umieszczenie wojsk, czy tych żetonów wojsk, naprzeciwko siebie i ułożenie ich według wartości inicjatywy od 6 do 0, która to inicjatywa wyznacza kolejność aktywacji. Aktywacja jednostki odbywa się... No i tutaj znów werble, rzutkością. Jeżeli wynik na kostce jest równy lub niższy od wartości bojowej, no to jednostka po prostu jest aktywowana i dowolnej innej jednostce strony przeciwnej możemy przydzielić obrażenia. Jeśli ta wartość na kości jest wyższa, no to przechodzimy po prostu dalej. Czasem osłabiona jednostka ma niższą inicjatywę, więc możemy na przykład opóźnić atak silnej konnicy o jeszcze jeden etap. A może nawet wtedy uda się ją wcześniej rozbić, zanim w ogóle ona zdoła zadać jakiekolwiek obrażenia. I tutaj taka teraz może ogólna uwaga dotycząca mechaniki opartej na rzucaniu kośćmi. Często zdarza się tak, że jeżeli przy rozstrzyganiu walki czy jakichkolwiek akcji pojawia się w grze kostkami, to gracze, którzy gustują mocno w grach euro pozbawionych losowości, no zaczynają zgrzytać zębami i im się to nie podoba. Field Commander Alexander, mimo swojego takiego strategicznego ujęcia tematu, wciąż jest grą wojenną, czyli taką, takim typem gry, która jest mocno osadzona w danym temacie. I tutaj losowość w przypadku tego typu gry nie ma na celu tylko jakiegoś dziwnego namieszania w rozgrywce i sztucznego podnoszenia rekrywalności przez to, że mamy po prostu niepowtarzalne rozgrywki, ale to wszystko ma sens tematyczny. Spójrzmy sobie na przykład na łuczników, których atak jest rozpatrywany praktycznie na początku każdej walki, bo oni mają bardzo wysoką inicjatywę. Współczynnik siły łuczników wynosi dwa, zatem prawdopodobieństwo aktywowania takiej jednostki no to jest 1 trzecia. Dlaczego to prawdopodobieństwo ma być tak niskie? Po pierwsze, łucznicy wcale nie byli takim efektywnym rodzajem wojsk. Strzały były dobre przeciwko lekkiej piechocie, ale już te mocniej opancerzone rodzaje wojsk łatwiej radziły sobie z ostrzałem, no i trudniej było wykorzystać faktycznie głóżników przeciwko gdzieś ciężkiej konnicy czy ciężkiej piechocie. Po drugie, ucznicy odgrywali istotną rolę tak naprawdę tylko na początku bitwy, bo kiedy już dochodziło do bezpośredniego starcia dwóch stron, no to trudno było kierować ostrzałem tak, aby nie radnić własnych żołnierzy i trafiać tylko w przeciwnika. No i wreszcie po trzecie, jakby możliwości przemieszczania na polu walki tych pieszych uczników były o wiele mniejsze niż dla jednostek bardziej mobilnych. Tak naprawdę w tym jednym współczynniku tej wartości bojowej kryją się co najmniej dwa aspekty. Pierwszy, czyli faktyczna skuteczność w walce danego rodzaju wojska, i druga, czyli możliwość wykorzystywania tego typu wojska w czasie całej bitwy. I to ma zastosowanie do praktycznie każdego typu jednostek, a przez to, że każda skuteczna aktywacja dowolnej jednostki zadaje tylko jeden punkt obrażeń, wystarczy odpowiednio wyskalować właśnie szansę na użycie konkretnego typu wojska w jednej rundzie walki, no i mamy taki naprawdę elegancki system bitwy. Oprócz zwykłego aktywowania jednostki, obie strony otrzymują kilka taktyk, czy jak to jest nazwane w grze planów bitewnych, które mogą na część lub na całe starcie zmodyfikować warunki panujące na polu walki. I choć cały ten system rozgrywania bitwy jest tak naprawdę mocno uproszczony i przedstawiony no tak jak cała gra, bardzo wysokopoziomowo, no to wciąż można doszukać się tutaj kilku takich rozwiązań, które imitują faktycznie warunki ówczesnych bitew. Na przykład Aleksander bardzo często stosował taktykę, w której piechurzy, falanga wchodzili w zwarcie z wrogiem wstrzymując go przez jakiś czas, a tymczasem ciężka jazda gdzieś tam z flanki potrafiła zaatakować przeciwnika bardzo efektywnie, no i rozjeżdżała ich niemalże. No i teraz w field commanderze to, że dowolnie możemy rozdzielać obrażenia do naszych jednostek, sprawia, że możemy przez jakiś czas obciążać jednostki piechoty, podczas gdy świeża konnica zostaje wciąż w pełni sił, a dodatkowo konnica w przypadku udanego rzutu kostką zostaje aktywowana dwa razy, więc to wyraźnie uwypukla jej przewagę w grze. I teraz ktoś powie, że to jest takie naciąganie mechaniki do tematu gry. Naprawdę podobnych przypadków jest całkiem sporo. Zresztą tutaj się o szczegóły historyczne ze strony wydawcy czy autora gry jest ogromna. No, jeżeli autor umieszcza w grze jeden żeton, który jest wykorzystywany tylko w jednej bitwie i on jest opisany tematycznie tylko właśnie po to, żeby oddać realia historyczne, no to myślę, że naprawdę gra została przemyślana od początku do końca właśnie pod kątem zgodności z historią wracając do bitwy, bitwa kończy się, jeśli wszystkie jednostki przeciwnika zostaną pokonane, ewentualnie jeżeli Aleksander stanie do bezpośredniej walki z dowodzącym wojskami nieprzyjaciela i go po prostu pokona w takim pojedynku. No i wtedy bitwa kończy się nawet, jeżeli cała masa wojsk nieprzyjaciela walczy z naszymi na polu bitwy, przy czym w pierwszych scenariuszach wykorzystanie Aleksandra w tej walce jeden na jeden jest dosyć ryzykowne, bo skierowanie go do takiego pojedynku zmusza nas właśnie do kontynuowania walki Aleksandrem już tylko w ten sposób, co jest jest dosyć niebezpieczny, jeżeli Aleksander właśnie jest na tych pierwszych kilku poziomach doświadczenia. Zdecydowanie częściej będziemy używać tego rozwiązania, rozgrywając trzeci czy czwarty scenariusz, aby szybciej pokonać wroga i mniej eksploatować naszą armię, bo wtedy w takiej sytuacji, gdzie Aleksander walczy właśnie z liderem, czy z dowódcą przeciwnika, można dużo szybciej zakończyć walkę. Aleksander też jest w stanie przyjąć więcej obrażeń, zanim faktycznie zagrozi mu śmierć. Z bitwy można też wycofać się przed jej zakończeniem, natomiast jeżeli już jesteśmy do tego zmuszeni, to najprawdopodobniej możemy pożegnać się z marzeniami o dobrym wyniku punktowym na koniec, bo odbudowanie armii, która też w czasie odwrotu może ponosić dosyć mocne straty, zajmie nam trochę cennego czasu i to po prostu przełoży się na późniejsze spełnienie warunków zwycięstwa. Dlatego jeżeli w ogóle widzimy, że nasze szanse w bitwie są raczej marne, to być może lepiej poczekać jedną rundę i zebrać liczniejsze wojska, niż zaatakować, stracić ludzi i potem przez dwie czy nawet trzy rundy odrabiać straty. Zresztą tu też można doszukać się nawiązania historycznego, bo Aleksander Wielki w ciągu 15 lat swoich podróży bojów nie przegrał ani jednej bitwy. Dlatego może o to chodzi właśnie w tej grze, żeby mierzyć siły na zamiary i nie porywać się z naszymi wojskami na bitwę, której wynik jest no, praktycznie z góry przesądzony. Po zakończeniu bitwy niezależnie czy była to zwykła bitwa w polu, czy oblężenie twierdzy stajemy przed dylematem typowym dla zwycięzców, czyli zachować krainę i włączyć ją w zastanym stanie do naszego imperium, czy może ją splądrować. Różnica tutaj jest taka dwuproczna Poziomowa. Pierwszy poziom to oczywiście pieniądze. Za plądrowanie dostajemy więcej złota, ale tylko raz, a za zarządzanie taką krainą niezniszczoną dostajemy tego złota mniej, ale za to dostajemy złoto w każdej kolejnej fazie zaopatrzenia. Drugi poziom tego dylematu splądrować czy pozostawić ujawnia się przy zdobywaniu twierdz, bo oprócz zwykłego oblężenia rozgrywanego na zasadach bitwy, możemy próbować skorzystać z drogi takiej bardziej dyplomatycznej, którą pewnie chcielibyśmy określić mianem negocjacji, ale w grze pojawia się słowo intimidation, czyli to jest takie zastraszanie, onieśmielanie, chyba raczej, chyba raczej zastraszanie w tym kontekście. Podstawowym czynnikiem mającym nam pomóc tutaj jest oczywiście przewaga liczebna naszych wojsk, które podchodzą pod mury twierdzy przeciwnika. Kolejny jest znów rzut kostką, który myślę, że można interpretować jako taką skuteczność działania naszych posłów i możemy też wydać kilka punktów sławy, które zdobywamy we wcześniejszych bitwach. No i nareszcie dochodzimy do historii tych naszych wcześniejszych podbojów. Każda prowincja którą postanowiliśmy pozostawić niezniszczoną i włączyć do naszego imperium, daje nam dodatni modyfikator do tych negocjacji czy do zastraszania, no a każda splądrowana ujemny, no bo nie ma się co dziwić, jeżeli ciągnie się za nami historia niszczenia, plądrowania i siania pożogi, no to, to ciężko oczekiwać, że obrońcy twierdzy otworzą bramy i wpuszczą nas, by walki do środka, skoro i tak najprawdopodobniej je potem ją zniszczymy. Co ciekawe, Aleksander był dosyć skuteczny w trzymaniu swoich wojsk w ryzach i... W... Przypadki plądrowania zdobytych ziem były naprawdę nieliczne w porównaniu z liczbą tych ziem, które były pozostawione w takim stanie, jak zostały najechane i, i zosta były po prostu włączane do imperium. I to często nawet z pozostawieniem u władzy lokalnych przywódców, więc włączenie prowincji do imperium jest, można powiedzieć, nie tylko bardziej opłacalne w długiej perspektywie, ale też bardziej licuje z historią podbojów Aleksandra Macedońskiego. I tutaj można postawić kropkę, jeśli chodzi o fazę podwoju. Możemy próbować ją powtórzyć, całą tę sekwencję, najechać kolejne prowincje i możemy to robić tak długo, jak pozwala nam na to stan wojsk i zasoby złota w skarbcu. No bo to wszystko się rozbija o ten moment zwiadu, czyli sprawdzenia, czy możemy, czy mamy za co, czy spotykamy jakiś opór ze strony lokalnej społeczności. W momencie, w którym zrezygnujemy z dalszych podbojów, przechodzimy do ostatniej fazy, czyli fazy zaopatrzenia. Tutaj zbieramy złoto za splądrowane ziemie, za te ziemie, które są pod naszymi rządami, za wszystkie pokonane w walce jednostki nieprzyjaciela i, i to w zasadzie wszystkie nasze źródła dochodu. Następnie możemy rekrutować wojsko, postawić jakąś świątynię, założyć miasto w prowincji, do której dotarliśmy, przy czym standardowo musimy wybrać tylko jedną z tych opcji, więc jeżeli budujemy miasto, to nie rekrutujemy wojska i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że Aleksandrowi towarzyszy odpowiedni doradca, wtedy to ograniczenie zostaje zniesione. Jeszcze taka ciekawostka odnośnie do zakładania miast, to takim najbardziej znanym miastem z tego okresu jest egipska Aleksandria, słynąca z biblioteki. Chociaż istnieją też badania, według których Aleksander tylko rozbudował to już istniejące wcześniej miasto i nadał mu swoje imię. Ale nie była to jedyna Aleksandria nosząca imię tego wielkiego wodza, bo było w sumie Aleksandrii prawie 20. I to zarówno tych założonych powiedzmy tak od Era, jak i tych istniejących miast przemianowanych po podbiciu prowincji przez Aleksandra. No właśnie i dlatego w sumie tych miast, które gdzieś się imieniem Aleksandra są opatrzone, było tak jak powiedziałem prawie 20. Każda z nich miała jakiś tam przydomek i tak na przykład jedna z nich została nazwana na cześć ulubionego konia Aleksandra, czyli Bucefała, stąd nazwa na przykład Aleksandria Bucefalus. To pokazuje, że Aleksander nie tyle poszerzał imperium, czy budował imperium macedońskie, co budował swoje imperium i być może to też w jakiś sposób można w tej grze odnaleźć, chociaż ja do tej pory na ślady tego chyba nie natrafiłem. Tak wygląda mniej więcej pojedyncza runda rozgrywki w grze Field Commander Alexander. Każda kampania ma troszkę zmienione zasady. Kampania dotycząca oblężenia tyru w ogóle wywraca do góry nogami tą mechanikę ruchu. Może nie do góry nogami, ale tam wprowadza naprawdę mocne zmiany. Natomiast myślę, że ten przebieg rundy, taki jak przedstawiłem w miarę, jest w stanie wam dać obraz tego, o co w tej grze chodzi i w jaki sposób będzie się w to grało. Przechodząc już do wrażeń z rozgrywki i tego jak, jak bardzo ta gra mi się podoba i dlaczego. To o czym mówiłem na początku, w grze staramy się powtórzyć podboje Aleksandra Wielkiego i tak naprawdę tutaj dochodzimy do takiego pierwszego sita powiedzmy, które można postawić przy odpowiadaniu na pytanie dla kogo w ogóle jest ta gra. Krótka odpowiedź brzmi na pewno dla osób, które lubią pracować nad swoim wynikiem punktowym. Każda z kampanii ma określony warunek zwycięstwa. Zawsze chodzi o to, żeby w możliwie krótkim czasie zdobyć kontrolę nad tymi wszystkimi kluczowymi regionami zaznaczonymi na mapie, czyli tymi miejscami wielkich, słynnych bitew, w których walczył Aleksander ze swoimi wojskami przeciwko siłom podbijanych ludów, a po drugie te najważniejsze miasta czy twierdze z tamtego okresu. I teraz jeżeli po raz kolejny rozgrywamy ten sam scenariusz, to mapa i tak wygląda identycznie. Miejsca bitew i położenie twierdz nie ulega żadnej zmianie. No i początkowe rozlokowanie i liczebność sił przeciwnika jest takie samo. Naszym zadaniem jest osiągnąć cel scenariusza jak najszybciej, bo im więcej czasu mija, tym ten nasz wynik bazowy jest niższy. Najwięcej punktów dostajemy w rundzie, która odpowiada temu momentowi w historii, kiedy Aleksander zakończył dany etap swoich podbojów, no a potem liczba punktów bazowych z każdą rundą stopniowo maleje. Pewnym problemem takiego systemu jest to, że tak naprawdę nie do końca wiadomo ile punktów y, zwycięstwa to jest wynik na miarę Aleksandra, a przy jakim wyniku powinniśmy się wstydzić. Y, bo tutaj Oprócz punktów bazowych za samo ukończenie kampanii w danym momencie dochodzą jeszcze dodatkowe punkty za wybudowane miasta, ale tak naprawdę nigdzie nie jest powiedziane, ile miast zdołał założyć Aleksander w czasie tej konkretnej wyprawy. Można się oczywiście domyślać, że skoro koniec kampanii przypada na trzecią rundę według działań Aleksandra, według tego jak szybko jemu udało się osiągnąć strategiczne zwycięstwo, no to skoro w każdej rundzie możemy założyć jedno miasto warte 5 punktów, no to wynik jaki jest do pobicia to jest powiedzmy... 25 punktów bazowych plus 15 punktów zamiast, czyli w sumie 40 punktów. Natomiast no to nie jest nigdzie tak w sposób jawny napisane. I na pewno byłoby wygodniej, gdyby autor gry jakąś konkretną drabinkę punktową dla każdego scenariusza ustalił. Tym bardziej, że dla pełnej dużej kampanii złożonej z tych czterech samodzielnych, taka punktacja rozbita na kolejne poziomy jest, jest uwzględniona, jest podana. To jednym przeszkadza, że nie ma drabinki, innym nie przeszkadza, bo tak jak powiedziałem zawsze staramy się poprawić swój osiągnięty wcześniej wynik, no ale jednak moim zdaniem jest troszkę ciekawie, jeśli mamy jakiś punkt odniesienia określony przez samego projektanta. Tak czy inaczej trzeba na pewno lubić taki sposób grania, gdzie robimy kilka podejść, zapisujemy sobie wyniki i szukamy za każdym razem lepszej kombinacji tego, jakich doradców wybierzemy, jakie typy wojska zrekrutujemy, jakie taktyki zastosujemy w toczonych bitwach, czy wreszcie, czy będziemy raczej plądrować, czy raczej będziemy starać się pozostawić najechane prowincje w stanie możliwie nienaruszonym. Takie kilkukrotne rozgrywanie tego samego scenariusza może zrobić się w pewnym momencie trochę powtarzalne, szczególnie jeżeli w jakiś sposób uda nam się już kilka razy osiągnąć ten maksymalny wynik punktowy, jaki sobie gdzieś tam określimy, no ale tutaj z pomocą przychodzą warianty opcjonalne opisane dla, dla każdej kampanii, chociaż no to określenie opcjonalne nie do końca w pełni oddaje ich charakter, bo o ile faktycznie to, czy gramy z nimi, czy bez nich zależy faktycznie od nas, no to jednak najważniejsze jest to, że to nie są jakieś takie modyfikacje wzięte gdzieś z powietrza tylko po to, żeby urozmaicać rozgrywkę, tylko one są stworzone na bazie wydarzeń i realiów historycznych, jakie w tamtym okresie panowały. I teraz im więcej z tych zasad włączymy do rozgrywki, tym większe wyzwanie będzie ona stanowić, ale będziemy mieli więcej realizmu i zgodności tych naszych działań na planszy z tym, co się działo historycznie. Więc można powiedzieć, że taki podstawowy scenariusz czy podstawowa wersja scenariusza bez tych dodatkowych wariantów opcjonalnych nie oddaje wszystkiego, co faktycznie działo się wtedy w czasie podbojów Aleksandra. Natomiast im więcej dokładamy, im bardziej sobie utrudniamy, tym bliżej jesteśmy tego, co przeżywały wojska Aleksandra czy sam Aleksander w czasie tych swoich wypraw. Tutaj też dochodzimy do drugiego kryterium związanego z potencjalnymi odbiorcami tej gry, czyli zainteresowania w ogóle tematem. Oczywiście można zsiąść do Field Commandera tak o sobie rozegrać kilka partii tylko po to, żeby podkręcać ten wynik coraz wyżej. Natomiast ja się obawiam, że w takiej sytuacji ta gra może po prostu dosyć łatwo się znudzić, bo ona sama z siebie nie dostarcza jakichś silnych bodźców tematyczno-klimatycznych. Naprawdę warto poczytać choćby odrobinę o życiu i podbojach Aleksandra Wielkiego, żeby faktycznie dostrzec i docenić te wszystkie elementy historyczne, które zostały w tej grze zawarte, które pojawiają się w czasie rozgrywki. Są takie kwestie, które będzie można sobie samemu dopowiedzieć, nawet jeżeli one w zasadach czy w przebiegu rozgrywki nie zostały jakoś wyraźnie zarysowane. I jeśli właśnie uda się osadzić to nasze przesuwanie, że to ono rzucanie kostkami, kombinowanie czy lepiej podbite tereny złupić, czy jednak utrzymać wojsko w ryzach, to ta rozgrywka naprawdę nabiera o wiele głębszego wymiaru. Niestety to tutaj znów mały zarzut do wydania. W pudełku nie dodano żadnych, nawet takich bardzo zdawkowych informacji historycznych na temat tych czterech kampanii, które możemy rozegrać. No i trzeba tutaj jednak samemu poświęcić odrobinę czasu, żeby poszukać sobie tych informacji, poszukać tej wiedzy. Choć z drugiej strony, tak jak powiedziałem, nie trzeba tutaj studiować jakichś opasłych tomów o starożytnej historii, bo na początek pewnie wystarczy przeczytać sobie coś z Wikipedii czy obejrzeć film dokumentalny i już zupełnie inaczej spojrzymy na to, co robimy w czasie rozgrywki, kim faktycznie byli poszczególni, konkretni doradcy, z których pomocy możemy skorzystać i dlaczego też oni dają takie konkretne, a nie inne korzyści Aleksandrowi. Ostatnią kwestią, o której trzeba pamiętać rozważając potencjalnie zakup tego konkretnego Field Commandera, czyli Aleksandra, to jest to, że zresztą tak głosi napis na pudełku. To jest gra o podbojach. Nie jest to gra o budowaniu imperium Aleksandra, nie jest to gra o ekonomii w starożytnym świecie, tylko gra o podbijaniu kolejnych krain, kolejnych prowincji. Oczywiście, tak jak mówiłem, są jakieś elementy niemilitarne, trochę ekonomiczne, jak choćby właśnie wspomniana kwestia zaopatrywania tego bardzo rozbudowanego wojska, ale to nie jest to, o co chodzi w grze. Naszym zadaniem jest toczenie bitew, zdobywanie krain, a wszystkie inne takie quasi-ekonomiczne decyzje, jakie będziemy podejmować, służą tak naprawdę tylko temu, żeby ten podbój szedł jak najszybciej i jak najsprawniej. Więc jeżeli ktoś szuka gry o budowaniu starożytnego Imperium, no to myślę, że znajdzie to prędzej nie wiem, w, w osadnikach o, od Portal Games, czy w innych grach właśnie nastawionych na budowanie Imperium, niż w grze Field Commander Alexander. Tutaj chodzi o to, żeby podbijać, żeby bawić się w zarządzanie imperium, tym bardziej, że armię mamy jedną. Tutaj nie dzielimy naszych wojsk na kilka różnych grup, tylko zawsze idziemy z tą samą armią do przodu i w zasadzie no, bardzo rzadko oglądamy się za siebie. Więc no, po prostu trzeba mieć tego świadomość. Tym, za co ja osobiście bardzo cenię grę Field Commander Aleksander, to jest aspekt historyczno-wojenny. Ta gra mimo w zasadzie niewielkiego stopnia skomplikowania reguł i to nie tylko w porównaniu z grami wojennymi, ale po prostu z różnymi grami strategicznymi jest w stanie bardzo elegancko moim zdaniem oddać atmosferę tego o czym ma opowiadać, czyli podbojów Aleksandra Wielkiego w ujęciu takim strategicznym. Na pewno nie każdemu przypadnie to wszystko do gustu. Ta gra, mimo tych prostych zasad, sama w sobie nie jest prosta. Oczywiście dosyć łatwo jest osiągnąć kryterium zwycięstwa, natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście dojść do sensownego, wysokiego wyniku punktowego, no to zajmie nam to kilka podejść i będzie wymagało naprawdę takiego solidnego główkowania. Tak jak powiedziałem, na pewno to nie jest gra dla każdego, z pewnością nie jest to gra, którą można tak bez wahania polecić komuś, kto po prostu chce wejść w kategorię gier wojennych czy, czy interesuje się historią starożytną, ale jeżeli sięgnie się po ten tytuł mając świadomość jego może nie tyle ograniczeń, co tego jaki pomysł stoi właśnie za tymi regułami, za tym sposobem rozgrywki i tego o czym faktycznie ta gra jest, no to myślę, że tutaj e, nikt nie będzie rozczarowany. Tylko trzeba mieć naprawdę świadomość tego, czego szukamy i co jest w stanie nam zaoferować Aleksander. Cena gry. I tutaj... To jest coś, o czym mówiłem przy grze D-Day at Omaha Beach. To jest gra jednoosobowa, gra wojenna. Ceny takich gier są dosyć wysokie. W tej chwili sprawdzałem na e to jest między 240 a 260 zł, bez uwzględnienia jakichś tam rabatów w sklepach. No i to z pewnością nie jest mało, szczególnie biorąc pod uwagę, że to jest gra z roku 2009, wydana w taki, a nie inny sposób. I teraz, jeżeli porównamy sobie ten tytuł z napakowanymi plastikiem, figurkami, drewnem i piękną grafiką, grami, które są wydawane w ostatnich latach, no to można mieć pewne wątpliwości. Natomiast ja uważam, że tak jak w większości dobrych gier historycznych, gier wojennych, w szczególności jednoosobowych płacimy za ten aspekt symulacyjny, za zgodność z wydarzeniami, za możliwość odtworzenia samemu prawdziwych historii i za taki aspekt edukacyjny i to wszystko tutaj jest. Tego ostatniego, czyli aspektu edukacyjnego w znaczeniu jakiegoś ciekawego opracowania historycznego trochę, tak jak powiedziałem wcześniej, w pudełku brakuje, ale zdecydowanie Field Commander Aleksander zachęca do tego, żeby sięgnąć po takiego typu informacje na własną rękę, żeby gdzieś poszerzyć tą swoją wiedzę na temat świata starożytnego, na temat podbojów Aleksandra Wielkiego. I to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o grę Field Commander Aleksander. Tak jak poprzednio przy D-Day at Omaha Beach, wyszło nieco długo, jak na taki monologowy odcinek, ale no ja mam słabość do wojennych innoosobówek, więc po prostu lubię sobie o nich poopowiadać. Po audycji z d nie było jakichś strasznie krytycznych głosów, więc no myślę, że jednak ktoś słucha i ktoś jest w stanie dosłuchać do końca takiego odcinka, więc myślę, że jeszcze dwa czy trzy w tym roku się pojawią. To była audycja Gra Warta Świeczki. Ja nazywam się Paweł Kajak. Dziękuję za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.